Witamy Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty i zlecenia w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśniński, jest tutaj ze mną także Michał Jakowicz. Witam Cię Michale. Witam Cię Szymonie. I dziś będziemy kontynuować dyskusję sprzed dwóch dni i porozmawiamy sobie o strzelaniu Hmm. O strzelaniu z M4, z Glocka 34, z Glocka 17, z Glocka 26 i z T1, nie? Tak, i w wielu, wielu, wielu headshotach z tychże wymienionych przez mojego drugiego kolegę broni. Dokładnie tak. Zapraszamy Was na recenzję Johna Wicka rozdziału drugiego. Tak. Ostatnio wspomnieliśmy o pierwszym Johnny Wiku. teraz przyszedł czas na sequel. Jak już wiecie, poszliśmy do kina. Jerry, ty byłeś w ogóle chyba w dniu premiery w kinie, nie? Mm, no, byłem dzień po premierze, w sobotę. No ja byłem w pierwszym tygodniu też, tym premierowym, więc szybko. W sumie ja rzadko się wybieram, aż tak szybko do kina, więc aż sam się teraz zaskoczyłem. E. No, ja, ja miałem podobnie i, i powiem ci szczerze, że y, ja jakoś nie jestem wielkim kinomanem ze względu na okoliczności, które mi średnio na to pozwalają ale jak już bywam to ostatnio raczej widzę mało ludzi w kinie, a tu ku mojemu zaskoczeniu, naprawdę mimo konkurencji w postaci Greja była praktycznie biorąc pełna duża sala w kinie na Johnny Weeku, także no, widać, że chyba nie tylko my czekaliśmy na rozdział drugi. No to w moim przypadku było podobnie, bo wybraliśmy się do kina w pięć osób i gdy rezerwowaliśmy miejsca jakieś, nie wiem, pięć dni wcześniej, to ciężko było znaleźć te pięć miejsc obok siebie w jakimś sensownym położeniu na sali, bo już większość sali była zajęta wtedy. Na szczęście ostatecznie się udało i tak, mówimy o sequelu, nie? No to pewnie nasi słuchacze znają zasady, złotą zasadę sequeli i nie ma być wszystkiego więcej. Ma być bardziej efektownie, bardziej widowiskowo i w ogóle bardziej, bardziej, więcej, mocniej, lepiej, szybciej i tak dalej. I powiedz mi, czy jest tak w przypadku Johna Wicka drugiego? No zdecydowanie jest tak w przypadku Johna Wicka drugiego. Świat nam się poszerza, nagle się okazuje, że poza Nowym Jorkiem no, mamy tak na dobrą sprawę Światowe przymierze, czy, czy światowy taki syndykat naszych zabójców na zlecenie, czy, czy syndykat mafii. Widzimy, że tego rodzaju przybytki, jaki prowadzi Winston w Nowym Jorku, mają swoje odpowiedniki. Także w innych krajach mamy poszerzenie tego świata przedstawionego, dlatego że Tutaj można powiedzieć, że tak jak jeżeli byśmy użyli takiego serialowego pojęcia, że John Wick, rozdział pierwszy, no, zaczynał budować jakąś tam mitologię, no to tutaj mamy to bardzo mocno kontynuowane. Dowiadujemy się o wielu, wielu elementach z tego świata przedstawionego, z tego jak ten cały syndykat, czy, czy to środowisko mafijno-przystępcze działa i tak, dalej, i tak dalej. No i przede wszystkim samej akcji No tutaj jest też zdecydowanie więcej, czego najlepszym dowodem jest otwarcie, no. Wspominaliśmy w rozmowie te dwa dni temu o tym, jak w zasadzie długą rozbiegówkę ma pierwszy John Wick, że, że jednak te pierwsze 15-20 minut to jest pewne podbudowanie bohatera i uspokojenie, a tak na dobrą sprawę no, no rozdział drugi zaczyna się od trzęsienia ziemi i, i, i po prostu nie zwalnia praktycznie, biorąc aż do samego wielkiego finału. Także no złota zasada sequela w przypadku rozdziału drugiego została po stokrot zachowana. Tak, jeszcze w temacie wszystkiego więcej. ocena jest wyższa na IMDb, bo jedynka miała, tak jak wspominałem, bodajże 7,2. Dwójka ma 8,3 aktualnie w momencie, gdy nagrywamy, czyli już taką naprawdę wysoką notę. Budżet wzrósł dwukrotnie. Jedynkę nakręcono Przynajmniej tak twierdzą twórcy za 20 milionów, dwójkę za 40 milionów, i też wydłużył się czas filmu z tych około 100 minut do no, dwóch standardowych godzin, dwóch godzin. Tak, dwó tak, dokładnie, standardowych dwóch godzin. Tak, coś takiego i film się nie dłuży, nie? W ogóle nie czuć tych dwóch godzin. Nie, absolutnie, absolutnie. Tutaj po prostu przez pewne zabiegi, które twórcy tutaj poczynili, no. Absolutnie nie można moim zdaniem narzekać na nudę, bo, bo tutaj po prostu dzieje się tyle, tak dużo i mamy tak dużo ciekawych, interesujących postaci, pewnych wątków, że, że naprawdę te dwie godziny to mijają jak zbicza trzasnął. Dokładnie. Dokładnie tak. I jak wspomniałeś, mamy mocne otwarcie. Co jest istotne, to to, że film ten bezpośrednio kontynuuje niejako fabułę jedynkę. Czy okay, może w świecie przedstawionym minęło trochę czasu, ale nie jakoś szczególnie dużo mam wrażenie. I tutaj wszystko zaczyna się od tego, że John chce odzyskać samochód, swój samochód i w związku z tym yy, musi... No dojść do gościa, który aktualnie podaje się za jego właściciela, powiedzmy, ujmę to w ten sposób i robi to w sposób właśnie widowiskowy, wystrzałowy i znowu mamy do czynienia z Małą Rzezią. Co jest istotne, to działa doskonale, dlatego że to nam przypomina z jakim bohaterem mamy do czynienia. To nam pokazuje właśnie w ramach tych, nie wiem, pierwszych 10-15 minut kim jest Jonathan, że to jest właśnie Baba Jaga, Boogeyman, duch, spektr, jak zwał, tak zwał. I że ten facet jest kimś, kogo boją się wszyscy. Absolutnie wszyscy. Znowu mam taką szychę, która trzęsie w jakiś sposób miastem. I ta szycha jest przerażona, gdy zdaje sobie sprawę z tego, że John do niego idzie. Więc znowu te najlepsze rzeczy z rynki powracają, tak jak wspomniałeś, jest, następuje tutaj także rozbudowa świata. W związku z tym, że to sequel i pewnie wiele osób go jeszcze nie widziało z naszych słuchaczy, to będziemy dzisiaj dużo bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o spoilery i szczegóły. Powiedzmy może tylko tyle, że John ma pewne zobowiązania z przeszłości względem pewnej osoby i w związku z tym, że w świecie zabójców panują bardzo konkretne zasady i za złamanie pewnych zasad, co tu dużo mówić, jak wiemy doskonale, z jedynki grozi śmierć, to John musi po prostu podjąć się tego zadania, a to zadanie już podbija bardzo mocno stawkę, nawet w porównaniu z jedynką. Tutaj już chodzi o no dość poważne zlecenie i też jednocześnie akcję, która będzie niosła za sobą przeogromne konsekwencje. Chyba tyle wystarczy, nie? Myślę, że tak. Jak najbardziej. Tak. I jeszcze tylko wracając na sekundę do tego początku. Możecie się zastanawiać, po co John miałby walczyć o swój samochód powiedzmy zabijać kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt osób, to też jest wyjaśnione. To ma sens, bo to się może wydawać właśnie dziwne. Ale to nie jest tak, że John nagle stwierdził, że samochód jest dla niego super ważny. Nie, to wszystko jest wyjaśnione, ale też jest piękna rzecz w tym filmie, w scenariuszu, więc powiedzmy, że tego nie zdradzę. Ale mamy to wielkie zadanie i w związku z tym John, jak już Jerry zasugerował, wyrusza w świat. Odwiedza, no powiedzmy już tutaj, to nie jest akurat wielki, ważny detal, Rzym. I tutaj w tym Rzymie poznajemy różne szczegóły z życia seryjnych zabójców. I to mi się niezwykle mocno podobało. To było cudowne. Nie wiem, czy słuchaliście mojej recenzji Dnia Szakala, Frederica Forsyta na konglomeracie, ale ta książka opowiada teoretycznie właśnie o seryjnym zabójcym, może o seryjnym, czego mówię cały czas. I ta książka opowiada o mordercy na zlecenie, przy czym my od początku wiemy, jak zakończy się samo zlecenie. Bo tutaj nie chodzi o to w dniu szakala, nie wiem, jak będzie wyglądała sama strzelanina ostatecznie, tak, cała akcja, tylko ważne są przygotowania. To, jak działa seryjny zabójca i to, że nie działa w pojedynkę. To nie jest tak, że kupujecie sobie broń, wbijacie gdzieś i, i puf, tak, że macie swoją broń już właśnie na wszystkie okazje. Nie, trzeba się przygotować do tej misji i właśnie w Johnie Wicku widzimy, jak John przygotowuje się do wykonania misji, jak odwiedza z różnych usługodawców i dopiero potem mamy samą misję i dzięki temu też nie ma tutą akcją, której, jak Joey zauważył, też jest bardzo dużo, ale znowu nie przesadzono, tak, nie mamy tylko i wyłącznie strzelania nie za strzelaniną, tylko mamy dużo tego świata przedstawionego, dużo tego mięska fabularnego i to mi się bardzo podobało, bardzo, bardzo, bardzo. No i w tym miejscu warto wspomnieć, bo w trakcie tych przygotowań do misji, tutaj dostajemy dwie rzeczy, które według mnie, jedna jest pewnym, pewną kontynuacją z jedynki, jedna jest pewnym nową. Ta kontynuacja to jest to, że naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się z kolei podoba, jak tutaj twórcy wprowadzają różnego rodzaju postaci poboczne. Bo tak na dobrą sprawę, przecież w trakcie tych przygotowań Johna Wicka do misji, on na swojej drodze spotyka różnych właśnie usługodawców, ale też mamy wcześniej nowe postaci, jak chociażby ten jego przyjaciel z przeszłości, że się tak wyrażę jego panie ochroniarz. I tak, nie no, poniekąd przyjaciel z przeszłości. No to, że akurat w tej chwili, można powiedzieć, stoją po dwóch stronach barykady, no to już jest inna historia. Ale na przykład, wierzcie, ochroniarze. Ta pani ochroniarz nie, Santino Antonio po jednej stronie, Cassian po drugiej stronie chociażby i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, że pojawiają się nam nowe postaci i każda z tych postaci jest jakoś tam charyzmatyczna. Nawet jeżeli się pojawia na moment. Tak jak na przykład wiesz, pojawia się nam ten sommelier, chociażby w ramach przygotowań Johna Wicka do misji. I to jest postać, przecież, która ma ile? 2-3 minuty na, na ekranie i wypada po prostu świetnie. I myślę, że każdy by coś po seansie mógł o tej postaci powiedzieć. I, i to jest dla mnie rzecz naprawdę fantastyczna, bo to się nieczęsto zdarza, że nawet postaci, które mają niewielki czas antenowy tak dobrze na tym ekranie wypadają. A druga rzecz, która też przy okazji tych całych przygotowań Johna Wicka wychodzi, czy która się pojawia i która jest pewnym nową z kolei w stosunku do pierwszej części, to jest humor. Bo nie wiem, czy, czy jakby też takie odniosłeś wrażenie, ale począwszy od pojawienia się Johna Wicka w Rzymie, które kończy się absolutnie cudownym żartem w lobby hotelowym, poprzez także te przygotowania do misji to są elementy, które z jednej strony nam budują świat przedstawiony, czy poszerzają nam ten świat pokazując pewne kulisy tego jak to wszystko funkcjonuje, ale z drugiej strony są, mają taki element właśnie humorystyczny ale taki fajny element humorystyczny, gdzie przez to jak to jest wszystko podane, z jakim humorem z jakim wyczuciem, no to, to ja po prostu miałem tak, że miałem uśmiech na twarzy, ale nie miałem poczucia że, że wiesz, że to jest robione tak dla zgrywy, tylko po prostu tu to wszystko idealnie działa w punkt, ale to, to też łączy się z tym, jak dobrze tutaj wypadają aktorzy, no bo przecież chociażby tak jak nawiązywałem do, tej, do tego fantastycznego dialogu w lobby hotelu w Rzymie, no, no tutaj Franco Nero, który się w wciela w Juliusa, czyli w odpowiednik postaci granej przez Jana McShane'a, czyli Winstona, wypada kapitalnie po prostu i tak jest praktycznie biorąc każdą z tych postaci, także dla mnie to było też coś świeżego w dwójce, no bo, bo jednak co by nie powiedzieć o jedynce, no to ona była filmem raczej cały czas seriu. Ja tam niespecjalnie widziałem takie elementy jakieś tam, które by trochę powagę łamały, a tutaj Ale musiała tego rodzaju być, że żebyś... elementy się pojawiają. Ale jedynka musiała taka być, żebyś mógł właśnie współodczuwać z Keanu, żeby boże z Keanu, z Johnem, żebyś mógł rozumieć tam jego motywację. Gdyby w jedynce pojawiały się takie, takie strichne zabawne sytuacje, to myślę, że to by zepsuło ten film totalnie. A w dwójce już poza tym początkiem, który właśnie jest to trochę bardziej sentymentalny, przechodzimy już do takiego takiej prywatnej konfrontacji dwóch osób, już nie opartej na zemście, a przynajmniej na takiej jak w pierwszej części i dlatego tutaj już te momenty jakoś się nie gryzą, bo ten humor rzeczywiście się pojawia, ale on nie przeważa i też jak, znaczy nie dominuje w tym filmie i nie umniejsza tego napięcia związanego z samą nie, akcją. Nie, absolutnie, absolutnie. Właśnie nie. jest taki, nie wiem czy subtelny to dobre słowo, ale jest bardzo dobrze wkomponowany, o może tak to ujmijmy w całość. Bo no, rzeczywiście pojawia zgodę. się w tych scenach, gdzie można sobie na to pozwolić i gdy po prostu widz się uśmiecha i bawi się jeszcze lepiej na nich, a nie wybija z żadnej nie wiem, poważnej sceny czy ze sceny walki. No a poza tym pod kątem scenariusza i opowiadanej historii, to tutaj mamy moim zdaniem świetnie utrzymane tempo, dlatego że to co ty wspomniałeś, że nie mamy takiego przesytu, można powiedzieć, tą akcją, której jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, to to jest bardzo duża zasługa twórców, którzy serwują nam takie no, spokojniejsze momenty. I tutaj też bardzo mi się podobało właśnie wiele tych ten takich spokojniejszych, bo na przykład jak mamy dialog, czy dialog to może szumnie powiedziane, pewien monolog tam postaci jednej kobiecej, de Antonio, no to na przykład wiesz, to jest scena, która teoretycznie jest sceną bardzo długą, jak na ten film ja bym powiedział, i taką sceną teoretycznie bardzo spokojną, a ona jest tak naładowana napięciem i jest tak fantastycznie zagrana i rozegrana, że no po prostu dla mnie to była taka, można powiedzieć, mała perełka w tym filmie. No, no przecież i to też znowu mogę nawiązać do tego, jak fajnie tutaj te postaci poboczne są wprowadzone. No przecież ta Diana D'Antonio też, ile ona ma czasu antenowego? No ona przecież Ten się pojawia na, na, na parę minut i to jest postać, o której ja widziałem bardzo dużo osób mówi w kategoriach właśnie, ale to była po prostu kapitalna postać, no i była. Mimo że, mimo, że właśnie z określonych względów, no na długo na ekranie zagościć nie mogła. Mhm, tylko tak chwalimy, chwalimy, to ja może dorzucę łyżkę dziegdziu, Ruby Rose, która się wcielała w tę naszą przyboczną w Ares, ona teraz się stała dosyć popularna, to była Chyba jest nadal Stella z Orange is the New Black. Ostatnio grała w Resident Evil ostatni chapter. Teraz się pojawiła właśnie w Johnnie Wicku. Pojawi się też w tym nowym Triple X, który ma jakiś podtytuł, ale nie mam pojęcia jaki, szczerze mówiąc. I w tym filmie jej postać troszkę była zmarnowana, mam wrażenie, bo kuszono nas z nią, kuszono nas z nią, a w finale tak, no wiesz co się z nią stało i tak, w jaki tak. sposób i tak troszkę to była jedna, chyba jedyna w sumie taka bohaterka, któraś wydawała się być istotna i potem jakoś tak zeszła. Ja mam nieco odmienne zdanie niż ty w, w tym kontekście, dlatego, że mi się ta, ta postać szalenie spodobała i to, jak jej losy potoczyły się w kontekście finału, ja odbieram jako taki duży ukłon w stronę kontynuacji i ja będę dopiero zawiedziony, jeżeli się okaże, że ta postać swoją rolę już tu odegrała i, i po prostu no, jej udział w całej historii Jonawika się zakończył. Natomiast po prostu to, jak ta, ten wątek został poprowadzony w tym filmie, mi się podobało, bardzo mi się spodobała ta postać i, i też spodobał mi się ten finał. Ja oczywiście rozumiem twoje racje, bo, bo faktycznie gdzieś tam trochę można się było spodziewać, że to zostanie inaczej rozegrane, ale dla mnie to być może było nawet na plus, że to się potoczyło w taki, a nie inny sposób i ja jakby nie mam z tym problemu. Natomiast jeżeli mówimy o takich lekkich minusach, to ja trochę mam problem z obecnością Lorenza Fishberna, który <śmiech> mam wrażenie, że to jest, jeżeli ja miałbym się czegoś czepiać w rozdziale drugim, to to jest ta konkretnie postać i cały ten wątek, który jest moim zdaniem niepotrzebny, trochę bezsensowny, nawet w kontekście świata przedstawionego. A wiesz co, ja właśnie czuję tutaj no, nie to, wiem. co ty powiedziałeś o Ares, czyli o Ruby Rose, że właśnie postać Lorenza, czyli ten nasz król bezdomnych, że to ona może powrócić w trzeciej części, odegrać ważniejszą rolę. Chociaż tutaj, znaczy okej, okay, z punktu widzenia już tego, co wiemy po filmie, to mógł, mogłaby zastąpić Lorenza jakakolwiek inna postać, jakikolwiek inny bohatek, bohaterka, ale w gruncie rzeczy, no jakoś tam wpłyną na tę fabułę, tak? W sensie, no Pchnął ją do przodu. Pchnął ją do przodu, ale z perspektywy tak na dobrą sprawę całego filmu, to, to myślę, że tak na dobrą sprawę to można by spokojnie to rozwiązać daleko bardziej sensownie, a mam wrażenie mioparte, dziewię... że, że tutaj po prostu to twórcom się spodobała wizja tego, że spotkają się po latach dwie kultowe postaci z Matrixa i i, I trochę za bardzo się na tym skoncentrowali, zamiast to jakoś tam sensownie wpleść. Znaczy to na pewno tak, że było celowe zagranie i dokładnie chodziło o to, o czym mówisz, ale mam wrażenie, że jednak za dużo czasu ekranowego poświęcono temu właśnie królestwu naszego króla bezdomnych i że to musi po prostu wypłynąć, zwłaszcza, że w znasz finał tak tego filmu i wiesz, że w trzeciej części to może być bardzo ważne i pomocne. jeżeli to rozwiną, to być może odszczekam przy okazji rozdziału trzeciego swoją opinię, natomiast tutaj... A tu ja mi się... odszczekam tu... opinię na temat <głos> Tak, bo, bo, bo, bo faktycznie... Odszczekam ta... swoją drogą. <głos> <Nie> <głos> Tak, w kontekście tego filmu i Johna to zawsze będzie dobrze brzmiało. Ale no, być może masz rację i, i, i no, podejrzewam, że możesz mieć rację, natomiast nie zmienia to faktu, że tutaj to mi trochę przeszkadzało i, i nie wiem, no, jakoś to, to tutaj mi nie zadziałało tak jak powinno. Nie zmienia to postaci rzeczy, że ja nie będę ukrywał i ja uważam drugi rozdział za po prostu mistrzowski sequel. Naprawdę, tutaj ja, ja się spotkałem z dwoma rodzajami opinii. Albo to były zachwyty i to jest coś, z czego ja się wręcz trochę naigrywam. Chyba Dzika Banda napisała o rozdziale drugim, że to jest Imperium kontratakuje na akcji. No <słuch> chyba, <słuch> chyba nie, delikatnie yeah. rzecz mówiąc, droga Dzika Bando, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że, że no to jest naprawdę kapitalny film. Co nie zmienia faktu, że w przeciwieństwie do jedynki, która raczej zgarniała same pozytywne opinie, no tutaj przy dwójce ja mam wrażenie, że część ludzi jakby była zawiedziona tym, że dostaliśmy właśnie ten większy świat, że, że, że dostaliśmy mimo wszystko dużo więcej akcji, dużo więcej przerysowanej akcji mimo wszystko, porównując do, do pierwszego Johna Wicka. I, i, I tutaj już naprawdę się spotkałem też z, ze sporą ilością głosów krytycznych, co nie zmienia faktu, że ja uważam, że nie mają racji. Dobra, to już doszliśmy do akcji, nie? do tego kolejnego tańca z pistoletami przede wszystkim i ja trochę znaczy, no nie czepiałem się sensu stricto w, przy jedynce tej akcji, ale mówiłem, że to, że na przykład John widzi przed ściany, przez tłum, także zawsze wie, gdzie dokładnie pojawi się przeciwnik, tak, tak, tak. może na dłuższą metę zmęczyć i w dwójce to powraca, nie? Bo znowu mamy to samo w gruncie rzeczy. W Oj, ja bym sekwencji. powiedział, że tutaj, tutaj to jest nawet mocniejsze momentami, no bo jak mamy sekwencje, nie wiem, chociażby w muzeum no, no to przecież to... Myślę, znaczy na koncercie, ale to było podobne do tego do akcji z klubu, z jedynki, ale właśnie podziwo, tak, tak. mi to nie przeszkadzało. Powiem więcej, to co jest ciekawe w dwójce, to to, że tutaj bawiono się nie tylko z choreografią, ale i ze scenografią, bo w jedynce jednak scenografię. okej, okay, mieliśmy też ten klub, lokal, hotel, który był ciekawą miejscówką, ale jednak mieliśmy też po prostu walkę nie wiem, na jakimś parkingu, na jakiejś ulicy, w mieszkaniu. Takie miejsca raczej nie szczególnie Tak, A tutaj w dwójce pojawiają się rzymskie katakumby, pojawia się właśnie koncert pod gołym niebem, gdzie nasz Jonathan szaleje i pojawia się też właśnie wspomniane muzeum, galeria sztuki i tam też taka specjalna wystawa z lustrami, więc twórcy poszaleli, przy czym moja drobna obawa względem kolejnej części, no bo jak mówiliśmy Planowany jest także kolejny sequel, planowana jest trylogia. Moja obawa wiąże się z tym, że nie wiem, czy twórcy nie właśnie wyczerpali już najciekawszych scenografii i choreografii, bo naprawdę nie wiem, jak jeszcze można urozmaicić ten strzelaninem tutaj. No, twoje obawy są poniekąd słuszne, no bo naprawdę tutaj to wypada pod kątem, choreografii i scenografii fantastycznie, dlatego że na przykładzie tego filmu wydaje mi się, że wielu twórców mogłoby się uczyć, jak właśnie wykorzystać taką scenografię, jaką no, no gdzieś tam dostają do ręki, no bo przecież na przykład tutaj cała ta sekwencja w Rzymie, kiedy już dochodzi do samej tej akcji, no to jest dla mnie no jedna z takich perełek, które w tym filmie też mamy, no bo przecież począwszy od tego koncertu, notabene Sama muzyka jest kapitalna, chociażby w tej sekwencji, to po prostu niesamowity klimat buduje już to, co słyszymy ze sceny. Ale mhm. przecież też, tak jak mamy wykorzystane te katakumby, no to jest po prostu, no wręcz. Po prostu szkolnie wykorzystane y, poszczególne elementy scenografii. Też ładnie to gra z przygotowaniem samego Johna do akcji, i tak dalej, i tak dalej. I te wąskie no, korytarze, ta tak, no, te to... które gdzieś tam Świetnie. wpadają. Tak. Mhm. I, I tak to była ta moja pierwsza obawa. A druga, finał. Bo Finał jest, jest ciekawy, jest mocny. Mamy genialną scenę na tym placu z Winstonem. Kto widział, ten wie. Po prostu byłem tak zaskoczony na te kilka sekund. I zresztą to, co prowadzi do tej sceny, czyli to, jak no się to, kończy to było mega, mega wątek, szokujące. spodziewałeś się tego, bo... Absolutnie. Część, Nie, część, absolutnie. Mo część moich znajomych mówiła, że tak to się musiało skończyć, a ja byłem w totalnym szoku. To było tak, jak w jedynce się, że ta akcja się zakończyła w trzy sekundy, ale w jedynce... To było takie to Bardziej było zaskoczenie, oczywiste. ale nie wstrząsało tak widzem. A tutaj w dwójce to był szok, zwłaszcza, że zdawaliśmy sobie sprawę z tych konsekwencji. I te konsekwencje, myślałem, że zostaną anulowane po prostu w finale, bo dlaczego by nie, tak? Kino rozgrywkowe, kino akcji, jakby wspomnieliśmy też troszkę komiksowe, a tu się okazuje, że jednak nie, że to wszystko toczy się dalej, że ten kamyczek, który spowodował lawinę, kamyczków, które spowodowały kolejne lawiny, że to wszystko toczy się dalej i tego grozu już się tam, tych kamieni zbiera naprawdę tona, no to było mocne, to było ciekawe, intrygujące, tylko ja nie wiem, czy twórcy to udźwigną. Z jednej strony myślę sobie, że skoro dwójka była tak dobra, a ja po jedynce, no nawet, znaczy ja w ogóle tak jak wspomniałem ostatnio, nie wiedziałem, że to ma być trylogia, więc nie myślałem, że będzie kiedykolwiek dwójka a gdy zobaczyłem te trailery do dwójki, to myślałem, że to będzie po prostu rozwałka, tak i tyle. Taka pusta rozwałka, ładna, ale bez większej wartości, a to dostałem w sumie ciekawy film, więc teraz może powinienem być spokojny, ale pomimo wszystko się zastanawiam kurczę, no przecież ten finał podbił stawkę już do takiego poziomu, no ad absurdum, tak, już chyba gdzieś nie no dało. Tak, tak, ja się w pełni zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś, począwszy od tego, że to zakończenie jednego z głównych wątków mnie bardzo zaskoczyło, dlatego, że ja, ja rozumiem ty, to, co wspomniałeś, że z Naomi mówili, że to się tak musiało zakończyć i jakby to, że wiesz, jakby dzieje się to, co się dzieje, to, to tego się można było spodziewać, ale to, jak do tego jest... Ale to jak ta akcja jest rozegrana, czy w jakich okolicznościach to się dzieje, no to jest szokujące, bo, bo ja się nie spodziewałem po prostu takiego rozwiązania, tylko no, zakładałem, że wiesz jeszcze trochę się pobawimy, czy, czy dostaniemy kolejną po prostu, po, po tym takim spowolnieniu dostaniemy kolejną jakąś sekwencję akcji, która dopiero nas do, do finału doprowadzi. Zresztą chwilę wcześniej mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją, tylko dotyczyła starcia Kasjana z Johnem, tak. nie? I tak, dlatego tak, tak. myślałem, że będzie po prostu powtórka z rozrywki, co jeszcze bardziej uświadomi nas w tym, jak działają te zasady tego świata, tak? jak one są ważne, a tutaj pyk, jednak nie. Do, dokładnie tak. I, i to, to zostało naprawdę świetnie rozegrane, natomiast ja też w pełni podzielam twoje obawy co do, co do kontynuacji, dlatego że no tak jak mówisz, no to już jest poziom, który naprawdę tą stawkę podbił no nie wiem, czy nie nazbyt absurdalnie w górę. I no i ja mam trochę obawy, czy, czy ten trzeci rozdział będzie na równie dobrym poziomie, dlatego że niestety, ale patrząc na te elementy, o których mówimy, że mogą powrócić, czyli na przykład tego króla braków, nawiązując do tego, co wspomniałeś, że podejrzewałeś, że pewne konsekwencje określonych zdarzeń zostaną anulowane, to niestety ja mam wrażenie takie, że mogą powrócić te wątki chociażby króla braków, które mi się tutaj średnio podobały. I w konsekwencji niestety myślę, że możemy mieć sytuację czy rozwiązanie całej sytuacji właśnie poprzez anulowanie tych konsekwencji, bo po prostu ja innego rozwiązania tak naprawdę dla całej tej sytuacji no, nie widzę, no bo mimo, że nawet na trailerach John mówi zabije ich wszystkich, to myślę, że patrząc z punktu <laughs> widzenia finału <laughs> byłoby to stwierdzenie, człowieka o nazbyt dużym ego, chyba. Także, także wiesz, no, podzielam w pełni twoje obawy co do kontynuacji. Mhm, przy czym, to u mnie też są te obawy, ale to nie jest tak, że już jednoznacznie sobie myślę, że o, trójka będzie słaba, czy coś, bo w przeciwieństwie o ciebie myślę, że ten wątek króla bezdomnych, żebraków można w sumie ciekawie rozwinąć i sam nawet teraz na szybko widzę kilka możliwości pociągnięcia tego, aby jakoś wyjść z tej trudnej sytuacji, nie anulując właśnie wszystkiego i by potem było akcja, akcja, akcja, akcja, akcja akcja i jakiś tam finał, jaki to już no, na to pomysłu nie mam, ale zakładam, że, że twórcy jednak nie przyłożyli sobie pistoletu do głowy, tylko mają na to jakiś pomysł i i i pójdę pewnie na kolejną część do kina, bo dlaczego by nie? Chyba, że trailery będą naprawdę jakieś straszne, okropne i sugerujące totalny spadek formy. Jeżeli nie, no to widzimy się w kinie. Ja na pewno pójdę do kina. Myślę, że nawet jakby trailery mnie zniechęcały. Natomiast jak wspomniałeś o trailerach, to ja chciałbym do tego troszeczkę nawiązać, dlatego że dla mnie trailery i kampania marketingowa Johna Wicka to jest też rzecz, którą o której warto wspomnieć, dlatego że w ostatnich miesiącach czy latach ja obserwuję sytuację taką, że coraz trudniej spowodować u mnie to, żeby trailer mnie zachęcił tak naprawdę do filmu, bo albo trailery opowiadają całą fabułę w pigułce, albo są po prostu zlepkiem jakichś tam scen mniej lub bardziej sprawnie zmontowanych, jeszcze najlepiej do jakiejś hitowej pioseneczki w tle, a trailery Johna Wicka no nakręcały niesamowicie na ten film, dlatego że mieliśmy sceny, które były fajne, które były efektowne, pojawiały nam się na, na ułamki sekund na przykład jakieś interesujące postaci i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy ten taki świetny teaser bodajże, który się pojawił na Super Bowl, który tak w piękny sposób naigrywał się z ciemniejszej strony Greja, Nie wiem, czy widziałeś w ogóle ten teaser. Właśnie mnie to ominęło. Bedwór mi wspominał o tym, że podobno była całkiem rozbudowana kampania nawiązująca do sequelu Greya i nabijająca się z tego filmu. A mnie to jakoś umknęło. Ja widziałem tylko te ten normalne powiedzmy, zwiastun. To naprawdę było, była świetna rzecz, te teasery takie nabijające się z greja. I to też jest jakby pewien wyznacznik jakości tego, jak dobre są te trailery, bo wiesz, mamy tam sceny praktycznie biorąc z samej końcówki, a one absolutnie nie psują seansu. No, bo wiesz, bo nieraz to tak jest, że wiesz, już dostaniesz właśnie sceny z finału, i tak na normalną sprawę, to wiesz już do czego to wszystko prowadzi. A tutaj, no, przecież nie ma ani przez moment czegoś takiego, i to jest naprawdę rzecz, według mnie, godna uwagi. I godna podkreślenia, że tutaj ta kampania marketingowa no po prostu się też udała i, i ona naprawdę spełniła w 110% swoją funkcję. No tak, no, te trailery, które widziałem, to rzeczywiście działały dobrze, bo pokazywały, jakie to będzie kino, nie oszukiwały, ale właśnie nie zdradzały niczego, co konsekwencji mogłoby jakoś zepsuć nam sens, czy potem zepsuć zabawę, czy zdradzić za wiele. No i, i myślę, że to chyba tyle. No, je, jeżeli widzieliście jedynkę i się zastanawiacie, czy na dwójkę warto się wybrać, no to naszym zdaniem warto się wybrać jak najbardziej, bo to jest wręcz książkowy przykład dobrego i efektownego sequela i myślę, że tutaj wespół z Szymasem możemy powiedzieć tylko jedno, że czekamy. Nawet jeżeli z obawami, to czekamy na rozdział trzeci. Dokładnie tak. Czekamy na rozdział trzeci, a teraz już nie przedłużamy. Jeżeli jeszcze nie byliście w kinie, to korzystajcie z okazji, póki film leci w Polsce, bo w sumie, no wiecie jak to u nas z filmami bywa. Czasami znikają dość szybko, więc spieszcie się oglądać wartościowe filmy, bo z szybko znikają z ekranów, a my się będziemy chyba żegnać na dzisiaj, prawda, Jerry? Dokładnie tak. Wracamy do pracy, Jerry? No, niestety. Szara rzeczywistość. Dobrze, więc dobranoc, Jerry. Dobranoc, trzyma się. Dobranoc. Game over, What we do over!